Dobre, dziękuję bardzo za przybycie. Temat lekcji brzmi: świadomość, przywilej, czy utrapienie? Świadomość w filozofii Emila Ciorana. I o czym będziemy mówić dzisiaj? Myślę, że większość ludzi na pytanie: czy świadomość jest utrapieniem, czy przywilejem? Myślę, że większość odpowiedziałoby w taki sposób, że bardzo cieszę się, że istnieje, bo mogę kochać, mogę wąchać kwiaty. Nie potrafię sobie wyobrazić tego, jak mógłbym ubolewać nad tym, że, że świadomość mnie po prostu boli. Ktoś na pytania Proszę pani, a co pani myśli na temat taki? Czy świadomość jest utrapieniem, czy przywilejem? Ktoś by mógł powiedzieć w taki sposób, że ani zajmuj mi czasu t... i poszedł po prostu dalej swoje obowiązki wypełniać bardzo proszę o niekamerowanie. Aha. Dobra, przepraszam po prostu. Inaczej odpowiedziałby na to pytanie Emil Cioran. Wiecie, w jaki sposób by odpowiedział Emil Cioran? Świadomość to sztylet wbity w ciało. A czemu by tak powiedział? Otóż przedstawiam wam jego filozofię. Emil Cioran doświadcza e, marności życia. E, opisuje to w swojej książce Na szczytach e, rozpaczy uważa, że życie jest marne, ponieważ ono się kończy i nie ma po prostu żadnego celu. Mówi też takie coś, że życie jest imamentne śmierci. Wiecie, co to oznacza? Na pewno wy filozofowie wiecie, co to oznacza imamentne śmierci. Po prostu względne. Tu jest życie, tu jest śmierć i to tak się to życie zbliża do tej śmierci. Względne, że życie dąży do śmierci. Hmm. Emil Cioran pomimo tego że mówi, że on w ogóle wolałby, się, wolałby być rośliną, żeby tylko nie mieć tej świadomości. Emil również pisze, że boi się śmierci. To, to jest trochę nielogiczne, bo z jednej strony on pisze, że wolałby nie istnieć, a z drugiej strony e boi się tej śmierci. On nie mówi dosłownie dlaczego on tak uważa, ale ja odkryłam, że możliwe on mówił tak ze względu na to, że świadomość go bolała, cokolwiek to oznacza, ale już Wam tłumaczę. Uważam, że Emil Cioran doświadczył absurdu istnienia. Absurd istnienia jest to taki stan rzeczy, który przeżywamy i polega on na tym, że nie umiemy wyjaśnić, czemu istniejemy. W tym stanie doświadczamy też szoku istnienia i takiego poczucia bezsensu. I myślę, że to jest właśnie ten powód, że on również boi się tej śmierci i również wolałby nie istnieć. On pisze w książce o niedogodności narodzin, że on by się wolał w ogóle nie urodzić. Ani w lewo, ani w prawo po prostu, ani żyć, ani... Nawet nie wiem, czy w ogóle chciałby żyć Wiesz, nie w ogóle wolałby się nie urodzić takiego absurdu istnienia doświadcza. Świadomość jest koniecznością. Koniecznością, bo my sami nie decydujemy, żeby po prostu istnieć. Istniejemy z konieczności, bo musimy. Nawet jeśli nam się czegoś chce, to z konieczności. Hmm. Nie ma leku na absurd istnienia tak naprawdę. Niektóry, niektórych spotyka. Znam osoby, które, które doświadczyły tego absurdu istnienia. Oczywiście też doświadczam absurdu istnienia, ale osobiście nie uważam, że to jest aż takie krzywdzące dla świadomości. To nie jest krzywdzące krzywdzące i powiem Wam szczerze, że nie uważam, że świadomość jest przywilejem, ani też nie uważam, że jest utrapieniem, jest czymś koniecznym. Nadałam tytuł taki mojemu wystąpieniu dlatego, żeby skłonić wam Was ku tej refleksji, że Żebyście również weszli na tą płaszczyznę, gdzie spotkacie się właśnie z tym absurdem istnienia. I powiem Wam szczerze, że do dzisiaj dziwi mnie moje istnienie. Powtarzam to non stop i jestem bardzo monotematyczna. Y, Czasami jest to dokuczliwe dosyć, ten absurd istnienia, ale jakoś po prostu da, da się z tym żyć. Emil Cioran również daje takie rady, aby uniknąć takich cierpień. Po prostu w tym jego utworze przeczytałam, że, że, kiedy, że kiedy on jest w jakimś działaniu, że kiedy coś robi, jeździ na rowerze, unika tego absurdu istnienia. I powiem Wam szczerze, że świadomość jest czymś wspaniałym. Nie uważam, że to jakieś tam przywileje, ale jest to dosyć ciekawe. Nawet bycie w tym yy, absurdzie nawet powoduje takie poczucie piękna i tej różnorodności i nawet to może spowodować uskrzydlenie i chęć do życia. No to tyle, Annie. Dziękuję bardzo. To jest coś w ogóle o, cioranie. o Cioranie chcesz wiedzieć? Dobrze. No dobrze, no to opowiem Wam o Cioranie. Cioran pochodził z Rumunii i on urodził się w roku 1915. Z... Nie, nie, przepraszam. Nie, 1911 zmarł w 1915 w 95 roku, bardzo dziękuję. Parysuk urodził się w Austro-Bankę, na terenie z 75 roku, w jego współczesnej Rumunii, zmarł w franckim w No i Emil Cioran zaczął studiować filozofię już w wieku 17 lat, do bardzo dosyć wcześnie, i bardzo dosyć wcześnie wydał Książkę na Szczytach Rozpaczy, on był wtedy bardzo młody i powiem wam szczerze, że można dużo ciekawych rzeczy ku refleksji znaleźć w tym utworze. Był popularny w swoich czasach? Wiesz co, zrobił sporo szumu, sporo szumu zrobił że tak powiem, potocznie z tego względu, czy był popularny, tak naprawdę w swoich czasach z przymrużeniem oka na niego patrzono, ale potem ale zrobiło się o nim głośno ze względu na, na formę, wia, w jaki przekazywał swoje myśli Ireneusz Kania, Yy, osoba, która yy, f, też filozof, osoba, która przetłumaczyła yy, o, jego no, dzieła, przepraszam, ja mówię, przepraszam bardzo, osoba, która przetłumaczyła jego yy, dzieła yy, wyszłam z wątku, proszę, dokończyć co chciałeś. Wczoraj Kupka swoją filozofię, jego prace są uważane za odpowiednik wyznań a o. Augustyna, na to, że yy, to są prawdziwe przemyslenia filozofizne, które yy, w XX wieku po wojnie się zasilały. Powiem Ci szczerze tak, yy, on nie ma konkretnego systemu w swoich dziełach i powiem szczerze, że yy, trzeba samemu jakoś to usystem, usystematyzować. On po prostu, yy, forma jego dzieł jest w formie takiego krzyku. Irena Łuszkania właśnie o tym mówi, że to jest taki głos wewnętrzny. On ten cały swój absurd istnienia wylał w te oto książki. Powiem taką ciekawostkę o tym że on cierpiał na bezcenność w czasie młodości. Możliwe, że dlatego po prostu tak bardzo doświadczał tego bólu, że istnieje to bardzo możliwe. To jest tylko plotka i pogłoska i sugestia. No to do ludzi przemówiła kolma tego, że ktoś kolokwialnie rzeczywiad miał ból dupy i to wyraził? Y, powiem ci szczerze. Dobra, czekaj. To mnie jakby on się właśnie użalał nad sobą i wielu osób myślało tak jak on w tamtym okresie i dlatego się sprzedał. To jest sprzedał, no po prostu zabrał jakiegoś.. Wiesz co chodzi o o to, że mało kto w ten sposób po prostu pisał. Bardzo możliwe, że właśnie wszyscy zareagowali na to, że po prostu miał odwagę pisać o tych bólach dupy, mówiąc kolokwialnie. I dużo prawdy on sobie zawiera, ale z tego względu, że on nie... Zrobił takiego systemu filozoficznego ze względu na to, że on był, był postrzegany trochę jak amator, no to jest po prostu, patrzy się na ciorana z przymrużeniem oka. Myślę, że teraz, tak po jego śmierci, bardziej osoby zwracają na niego uwagę. Odpowiedziałam na twoje pytanie. No, słucham Cię. Mówiłam już, tu chodzi o właśnie o tą świadomość. On, on doświadczył i absurdu życia, i absurdu śmierci. Dla niego absurdem było to, że on się zabije i on się bał tej śmierci. Jak on mar, wiesz co, w, w naturalny sposób, tak, ponoć był szczęśliwym dziadkiem, nie założył rodziny, ale ponoć, e, wspomina się go, że był, był pocieszny, gadatliwy, jeździł na rowerze, chodził do lasu, oglądał kasztany. Nie, nie, nie, nie, nie, moja droga, e, jak był trochę starszy, napisał książkę o niedogodności narodzin i on w sumie ujął w tym, że lepiej byłoby się w ogóle nie narodzić. Że lepiej było po prostu, no to życie i tak jest, że tak... To on nie był pierwszy chyba, nie? nie? Czy... nie był Dobra. Nie był pierwszy, Miałam takie pytanie, właściwie dwa. Pierwsze to, czy jego poglądy y, się zmieniły z czasem, czyli w momencie, kiedy był popularny i pisał te rzeczy, a później, jak był tym szczęśliwym dziadkiem i zbierał kasztan. A drugie pytanie, skoro życie, czy właściwie wszystko było dla niego absurdem, cała egzystencja, to czy nie wpadł na pomysł, że jego, że może to nie świat i życie, tylko jego przekonania i poglądy są absurdem? Powiem tak, e, czy jego poglądy się zmieniły? On, e, pisząc właśnie tą e, książkę w, w starości, e, na, e, stwierdził, e, że to, co w wieku 60 lat wiedział już w wieku 20, więc jego poglądy raczej się nie zmieniły. E, on uznał, że książka na szczytach rozpaczy była najbardziej filozoficzna, potem e, jego... E, Dzieła zamieniały się raczej w pamiętnik, w cytaty, które pisał sobie pod koniec dnia. Emil Cioran był filozofem bardzo subiektywnym. Świat, który postrzegał, był w nim. No właśnie, czy, skoro był absurdem, to dlaczego tego przekonania? Bo tam odniosę się do tego, co powiedziałeś na samym początku, że dla każdego świat jest absurdem. I tu się nie zrozumia. Dla, e, dla każdego? Y, czy ja coś takiego powiedziałam, no, faktycznie? Nie. Coś coś było, że każdemu się jawi jako absurd. Może tak nie uważasz na przykład, ale właśnie. Każdy, bez względu na to, jakie ma przekonania, dochodzi do wniosku, że dla jednych ten świat jest absurdem, na przykład dla takich uczciwych ateistów jak Kamil. dla innych nie jest absurdem, ale widzi, że są te różne stanowiska i teraz skoro mnie jawi się jako absurd, to może to nie świat, nie, ta rzeczywistość, z jaką się spotykam, jest absurdalna, tylko moje przekonania Przepraszam, muszę pomyśleć, żeby odpowiedzieć kompetentnie, chociaż nie uważam, że odpowiem kompetentnie, ale postaram się jakoś odpowiedzieć. Powiem Ci szczerze tak, myślę, że osoby, które, dla których postrzeganie świata jest absurdem i oni tak postrzegają to subiektywnie, nie sądzę, żeby przez tak to postrzegać. Ale czy jest to możliwe? Czy jest to możliwe? Jest to możliwe? No czemu? No na przykład ktoś niewierzący uważa świat za absurd, bo do tego prowadzi na przykład ateizm, nawraca się i uważa, że był w ja. A czy, a czy, a ty słuchaj, a, a żebyś ją wdrośc, ale... To, ale powiedz mi, powiedz mi, nie, które wiesz co, powiedz mi, powiedz mi, powiedz mi, nie, powiedz mi, to, nie, to, nie to, widzisz to, absurdu w tym, że istnieje Bóg, według Ciebie Bóg, nie widzisz w tym absurdu. Nie. Czemu? Powiedz mi czemu? Znaczy, wyjaśnienie, to absurd. Absurd oznacza brak sensu, brak logiki, znaczenia, prawda, że coś jest, no nie ma, nie, nie ma żadnego znaczenia. Moje życie na przykład, jak ktoś tak myśli, nie ma znaczenia, nie ma znaczenia to, co robię, to wszystko, co istnieje, jest absurdalne, bo nie ma sensu. No i oczywiście można mieć takie przekonania. Tak jak na przykład wczoraj rozmawialiśmy ze Zbyszkiem i stwierdziłem, że siedzimy przy jednym stole, ale każdy z nas jest w innej rzeczywistości. I pytanie jest, czy rzeczywiście taka osoba może stwierdzić, że to rzeczywistość jest na pewno absurdalna, a może to tylko jej przekonanie o tej rzeczywistości jest absurdalne. I teraz dlaczego odchodzić z tego świata całkowicie, tak jak on nasz bał się akurat śmierci, skoro można spróbować odejść od tych poglądów. A w jaki sposób on miałby odejść od tych poglądów? uznać to, że skoro wszystko jest absurdem, to także moje, moje przekonanie na temat tego wszystkiego też musi być absurdalne, bo zalicza się do tego i wszystkiego. Więc należy je odrzucić i szukać czegoś innego. Tutaj wiesz, uwagę, że skoro on miał jakby tak zutrwalone, to znaczy od najmłodszych lat, powiedzmy, swoje przekonania to w momencie, kiedy by nagle chciał to wrócić do góry nogami, to by stracił część siebie, a nie każdy jest na tyle odważny i na tyle. Ale jako siebie, jak skoro wszystkie te absurdy, to jego absurd, eksplozja. Ale on nie to jest w, w, w to absurdalne? To jest w ogóle No To, że on wolał się nie urodzić, w ogóle, że on jest jakby niewarty życia. A to, tak? że on po prostu bał się uwierzyć w to, że to jest warty życia. A mogło no, tak być, tylko, że tak jak sam się myśli, że... Urodzi, Myślę, że tak? jego życie polegało na tym, że on się po prostu. Ale znaczy, nie, nie, nie, nie, ja nie chciał się urodzić, jak ktoś mówi nie chciałbym się nikt nie. Nie, ale, ale on wiesz co, yy, myślę, że należy potraktować tą jego wypowiedź z pewnym po prostu yy, dystansem. I uważam, że Emil nasz tak bardzo cierpiał, bo, yy, bo doszukałam się, że Jadniak jednak nie był takim cierpie, cierpiętnikiem. Ale faktycznie, ale faktycznie uznam, że on uważał tak i tak, że życie jednak jest po prostu marne. Ale tak się spytam, bo to jest... Ciela trochę tchórzem być tego. No czemu? Bo to senek, a przynajmniej po prostu już popełnił samobójstwo. Czyli, <śmiech> tak, czyli ja faktycznie ja... to, już do tak? A co to co pamiętam, to on tak tłumaczył to, że się nie zabił. Takim faktem, że gdyby się zabił, to to był, to był jedyny akt, który nada sens jego życiu. A skoro tak to... By wiesz, to, to się wiesz co? Ej, co muszę Nie. Nie, słuchajcie. Nie, ale, ale to jest sensowne, jest dość prosto. Albo cię. nie to nie to. To to to mój drogi, posłuchaj to? mnie, posłuchaj ale, no, mnie, ja wiem no, no, ja co. jest. I... I Posłuchajcie mnie, ja przypuszczam. Bo niby mówię, że jest tak pewnie znam tego Ciorana i tak, ale ja przypuszczam, że właśnie yy, yy, yy, ta, ten jego strach przed śmiercią wziął się właśnie z takiego stanu, yy, właśnie z tego absurdu istnienia. Możliwe, że nie jasno wam wymy, yy, wyjaśniłam, czym dla mnie jest ten absurd istnienia. Yy, yy. No nie miał. No nie miał rodziny. Proszę. Ale nie, ale jak jest nieślu, to jest zesnak... y, Nie, nie, nie. Stwierdza, Stwierdzam, że prokreacja i tak sensu nie ma. No to wiem, Państwo, że jesteśmy... niechętnie. No. Jeżeli chodzi o was światła, to to tak jak informacja, nie wszystko było dla niego bez y, tego. Nie, nie, nie. sensu, bez sen, senio, stacjów, stacjów przespyt. Ale sam nie Miał sens, ale nie będę było to, z poputek pokutek stworzł świat. No tak, ale człowiek dla niego był istotą absurdalną, to znaczy, że nie można mówić w tej sprawie Wiesz co, w którym... powiem szczerze, tak, ja bardzo dużo nakręcam o tym absurdzie, absurd, absurd, absurd, absurd, zbyt dużo nakręciłam, ale człowiek raczej, raczej nie był taki zdziwiony, on po prostu doświadczył pewnego uczucia i przez to uczucie Jednocześnie i bał się śmierci i życie było. Dla niego nic e, nie warte. A poza tym jeśli chodzi o to samobójstwo, e, niektórzy może wiedzą, którzy znają ciorana, on uważał samobójstwo za, e, za, e, za dowód na to, że człowiek posiada wolę. ma coś takiego, że coś przeszło, albo w Igrze się po prostu był jakiś taki przykry stan rzeczy. Na przykład Czajkowskiego przytłaczała sytuacja w Rosji i stąd w jego twórczości jest dużo o smutku i o śmierci i on w końcu w depresję i popełnił samobójstwo. Tutaj mówisz, że on jest bardzo normalnie, tylko zastanawiam się, to się wie w jego historii jakoś dokopać wiesz co? Wiesz co, on nic nie mówił na temat takich jego porażek życiowych, aczkolwiek potem w późniejszych okresach życia mówił o problemach rodzinnych, jakieś tam kłótnie z rodziną, ale czytając książkę na szytach rozpaczy miałam wrażenie, on tego nie napisał bezpośrednio, nie napisał, ale mam wrażenie, że właśnie ktoś go zranił miłośnie, więc... Siedem, to wszystko a Teraz jest taka moja, żeby się szukać chorób osób, których nie żyją, tam historycznie. Pytanie, czy jakiś psychiatr nie próbował go ba, a jaki rodzaj depresji on cię e, W sumie nie, nie wiem, czy on poszedł do jakiegoś psychiatry. Tamte lata bodajże były okresem rozwoju psychologii bardzo, bodajże. Więc czy społeczeństwo też nie odebrało Ciorana jako właśnie osoby, która kiedy zaczęła wygłaszać swoje racje? Czy osoby, po jako tutaj jako na psychicznej, nasidofreni? Yy, raczej nie. Nie wiem o tym. Możliwe, że tak, ale raczej nie. Jeśli chodzi o filozofię, też egzystencjalizm w tym czasie się rozwijał. Yy, raczej yy, ci egzystencjaliści typu Sartre, Właśnie też kamus się doczytał gdzieś po prostu z przemrużeniem oka na niego po prostu patrzyli, uważali, że on właśnie wyrzuca z siebie tylko emocje, a nic nie systematyzuje i. Bo na tym właśnie jego dzieła właśnie takie są, że on bardzo dużo w nich wyraża. Irena Kania uznał go za takiego myśliciela który po prostu cał, całym sobą wyraża to, co czuje. Czy, czym się zamimował? Wiesz co, na początku studiował, e, potem wyjechał do Paryża, ale nie skończył tam doktoratu. Myślę, że jakoś, jakąś tam pracę znalazł. No, tam szczegółów się nie dokopałam, ale chyba raczej zarabiał na siebie. No jak tak, się. No, jak całe życie wyrażał, jak tylko siedział pisał, czytał Trochę słabe wyrażenie. Proszę się podpisać. No proszę. Bo tak bardzo dużo mogła, tym tego cudziennego, mogę się go zwinąć? dokładniej, co pan miał na co dla niego było w żądaniu, Wiesz co, on, on, on, przepraszam, źle się wyraziłam, chciałam, ja uznałam, że jego rozpacz i cierpienie jest wynikiem absurdu istnienia, absurd istnienia uważam, że bezpośrednio pochodzi od świadomości. Mając świadomość, tylko posiadając świadomość można doświadczać tego absurdu istnienia, rozumiesz o co mi chodzi? Sam chciał, stał się tak, że je tak akt stworzenia poprzez yy, pacha ma i tak sens i nie, był do końca, nie potępiał do końca całej tej rzeczywistości. Mm -hmm. Ja chciałem tylko tutaj taki cytat jego połyszać, tak znalazłem z, z, z, z, z, z właśnie o niegodności o niedogodności narodzin, moja wizja przyszłości jest tak precyzyjna, że gdybym miał dzieci, udusiłbym je natychmiast, więc. Ja tu powiem, to, że mam słabym pomysłem, jest trzymanie się jego wizji na przyszłość. Dlaczego? Jeśli chce się żyć. Dlaczego? dlaczego? Skoro musiłby swoje własne dzieci. No co w tym złego? <śmiech> <śmiech> Zależy, jak do tego podejść. Generalnie, proszę, żeby swoje no, dzieci no, nie zasługuje w no, ogóle na pomoc. Nie, biorąc pod uwagę, jak wtedy tak się odwrócił, to jest ja, to w pewnym aspekcie jego filozofii. Prawie. Jakby absolutnie y, Powołując do życia ludzkość. Więc on sam też nie chciał czegoś powołać, no, byle tak, to odpowiedzialności. dlaczego chciał, to, zabić to... swoje dzieci, a siebie nie potrafi? Misz, żył 84 lata. Może tak chciał tak, zrobić to. im dobrze przez to, żeby nie doświadczali bólu istnienia? Nie pomyślałeś o tym, że chciał im zrobić dobrze w ten sposób? On nie mógł że Dlaczego żył 84 lata? Bo bał się śmierci, to wszystko wynika mu się. I w było konsekwencji, to co Zbyszek powiedział. Ty się nie boisz dzisiaj, śmierci. Dzisiaj się z nim zgadzam. W każdym w jakimś stopniu się boi, ale. w każdym jakimś stopniu? Ale powiem wam tak, To jest prawda. Tylko, że są osoby konsekwentne chociażby w takim stopniu, że na przykład e, o, wiara w to, że istnieje jakieś życie po życiu, to sprawia, że ten strach maleje w generalnie. Czyli czym bardziej człowiek. Jest bliski tej wieży, no wiadomo, że musi być tylko jakieś intelektualne przekonanie, ale też rzeczywiście o życie, to popraktykowanie tego, ten, ten strach przemija. No w tej perspektywie, jeżeli ktoś, ja nie wiem, czy on wie, czy nie, no to. E, to Różnie z tym bywało. No Niekoniecznie, no, ale nieprawda. To są dwie opcje. Jeżeli nie wierzył, że istnieje życie po życiu, no to mógł się bać z tego, że po prostu, że nic później nie będzie, to znaczy, że przepadnie, ale wtedy to oznacza, że widział jednak wartość w swoim życiu. A druga opcja, musi też obawiać z tego, że jeżeli jest Boga taki egoista, no to może jest jeszcze bardziej wredny i po, po, po jego śmierci czeka no jakaś męczarnia na przykład. Nie wiem, czy on o czymś o czym tak mówi, ale e, tak czy inaczej no jest to niekonsekwencja, bo musiał jednak uważać, że życie ma wartość. Sam straf przed tą śmiercią, musiał pokazywać, że to, co jest teraz, jest i tak lepsze od tego, co, co by było, czy co by się stało. To bardzo właśnie ciekawe, że. I ciekawe jest to, skąd to właśnie wynika, że. Jednak mimo wszystko chcemy trzymać się przy tym życiu, nawet jeśli taki Emil Cioran uważał, że życie jest marne, to i tak on po prostu żył. Jestem ciekawa właśnie tej siły, tej co właśnie napędza. Bo no ja tutaj była taka uwaga, że na przykład z perspektywy osób, które może nie tyle doświadczają absurdu życia, co absurdu występującego w życiu, no bo mamy zachowanie nielogiczne, takie zło medytacje na przykład ze strony ludzi. To jest coś takiego absurdalnego nam się wydaje, ale nie mówię o całości życia jako takiego. Tylko jest teraz kwestia taka, że te osoby potrafią uzasadnić to, dlaczego chcą żyć, dlaczego życie jest dobre, mimo że jest przekrojone cierpienie, jest dla urwane. A z drugiej strony, jak widzę, osoby takie, jak Cioran, to znaczy, tak jak ją przedstawiłaś tutaj, no bo też może różne perspektywy są na niego, to z jednej strony jest to narzekanie właśnie na życie, czy na drugiego, się stwierdzenie, że on żył tą swoją filozofią, ale nieprawda. I tu widzę tą pewną Taki brak uzasadnienia tego, że, że jednak właśnie, że żył, że miał te relacje z innymi, że czuł się samotny, ale, ale egzystował w tym, w tym świecie, który go ranił, ale jakaś była w nim siła, której on nie potrafił sformułować, o której nie może nic potrafił jej wyrazić, która mimo tego jego niewiary, tak to nazwijmy wartość życia, yy, no, sprawiało, że żył w taki sposób, jakby on miał wartość, prawda? Wstawał rano, zęby, zakładał ubranie, nie wychodził w szafronku na ulicy siadając. I to dla ciebie nie jest absurdalne? Byłoby absurdem, on by udowodnił y, swoją filozofię, gdyby właśnie tak się zachował. Gdyby wychodził nago na przykład na ulicę i wszystko jest absurdalne. I biegał, śpiewał na przykład piosenki, nie wiem co tam było na tobie. Ale ty słuchaj, ale ty słuchaj, nie jest to dla ciebie absurdem, ej ej ej, ty, ty nie uważasz, że cze... nie jest to czasem absurdem, że jednak istnieje taka siła, która mimo wszystko powoduje, że żyjemy. No to jest po prostu absurdalne, mój drogi. <grym> A może tylko, i jej nie rozumiemy I wydaje nam się tylko, że jest absurdalna, czy nazywamy ją absurdalne, ale tak jak powiedziałem, rozumiem przez coś bezsensownego, co jest nielogiczne i teraz albo rzeczywiście to tak jest, Albo może to my nie rozumiemy, po co tu tu Może powinnam nie używać słowa absurd, ale niewytłumaczalne, niewiadome. Myślę, że to też mogło, myślę, że powinnam właśnie yy, używać tego raczej. Nie tajemnica. Tajemnica może być oczywiście absurdem, nielogicznym. Tak jak to na przykład, jeden z konsekwentnych, tej że świat jest absurdem, jeżeli nie organizujemy. I to jest prawda. Tylko tak jak mówię, są dwie możliwości. Albo tak jest naprawdę, albo to ja nie rozumiem tej logiki, jaka za tym stoi, i wydaje mi się, że ten zawsze. No są takie tak I teraz trzeba zadecydować. On wybrał, że to jest ten absurde. A żył tak, jakby wszystko było uporządkowane, pracował na uczelni. No jego życie nie było absurde. Jego życie nie, pomysły, on, był, nie, on twierdził raczej, że to jest wszystko takie marne. że to jest i tak to się jednak skończy, i po co ja żyję, po co ja istnieję, skoro. Wszechświat cały jest po prostu y, y, y, niewytłumaczalny i irracjonalny z tego względu, że y, y, nie da się znaleźć tego początku, jak i końca. I ta nieskończoność też go dobijała. A jeżeli naprawdę głęboko w to wierzysz, to możesz w sposób porządkowany, Dzień dobry ludziom, myć rano, zakładać buty, pracować na możesz, no nie ma ja nie praktykował swój filozofii na naprawdę. E, tego nie ja wiem. Ja tego, ja tego nie wiem, ja, te, ja tego nie wiem, myślę, że... To się za na temat absurdu. Nie może no dobrze. Ja Bose, że Jezu, ja, w zderzeniu z wierzeniami filozofii buddyjskiej, przetrwała Czyli gdyby na przykład zdał sobie sprawę z tego cyklu, właśnie reinkarnacji, wiesz co? na e. temat Emil Cioran bardzo y, zajmował się buddyzmem, bardzo lubił buddyzm. M i szczerze ci powiem, zdarzało, zdarzyło mu się praktykować ten buddyzm. On uważał, że dzięki buddyzmu zatraca swoją świadomość i dzięki temu on po prostu funkcjonuje w miarę satysfakcjonująco. Rozumiesz, o co mi chodzi? Że troszeczkę się stapię z tym absurdem, medytuję. Wiesz, o co mi chodzi? chodzi? nie przetrwałyby po. Ale posłuchaj zresztą, mnie, jego poglądy nie. nie, nie przeczą jego, jego. poglądy nie przeczą buddyzmu. Nie przeczą. No nie przeczą. No nie przeczą. Nie przeczą. Myślę, że. mogłaby przetrwać. Chociaż ja. co ja mogę wiedzieć tak naprawdę? No, no to, to, jest, to, jest to, że jest to życie. Aczkolwiek tak, stałby się najbardziej nieszczęśliwym człowiekiem na świecie w zasadzie, gdyby. Musiał się rektornować w tym okropnym życiu, przecież zadać. się stał na przykład jakąś cimą, to by sobie latał. Żeby... On chciał znaczy, być roślinką, to, właśnie! Bałby się właśnie świadomości, ale jednocześnie, że właśnie się śmierci. Bałby się, a jednocześnie, wyzło, musiał się musiałby go goić, osią... mieć na środku. No powiedzieć, no, jakoś to życie jest które skoro tyle przeżył. Ale to jest właśnie ciekawe, że mimo wszystko on znosił to życie. Mnie to inspiruje, ciekawi. Ja to nazywam hipokryzją. Ale dobrze to nie. Hipokryzją. Nie ma pytań. Dobrze, się tu się dostojewskim inspirowała. Tak, dostojewskim <gryzją> się też inspirował. Tarararara. Za to dzisiejsze spotkanie i zaprosiłbym o wszystkich do obrotu.